Kazimierz Jagiellończyk, jego polityka wobec Nowogrodu Wielkiego i relacje z Moskwą w latach 1447-1492. O tym w szóstej odsłonie historii żywej poświęconej i przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem od Rusi po Rosję. Lata 1447-1492 to lata bardzo długiego panowania Kazimierza, młodszego syna Władysława Jagieły. Jako trzynastolatek był już powołany na tron litewski. Królem Polski został w wieku 20 lat. Przejął schedę po śmierci starszego brata, 22-letniego króla Władysława III, poległego w starciu z Turkami pod Warną. Kazimierz Jagiellończyk uważany jest za najwybitniejszego przedstawiciela dynastii jagiellońskiej. Jego panowanie przyniosło istotne wzmocnienie Polski na arenie międzynarodowej. Odzyskał Prusy Królewskie z wolnym dostępem do morza i schołdował Zakon Krzyżacki. Prowadził syna Władysława na trony Czech i Węgier. Córki wydawał za mąż za przedstawicieli europejskich dworów. A jaką politykę wschodnią prowadził król polski zarazem wielki książę litewski? Czy również odniósł w niej spektakularne sukcesy? W obrębie ówczesnego państwa litewskiego znajdowały się ziemie ruskie. Od wschodu Litwa graniczyła z hanatem krymskich Tatarów, okupujących księstwo moskiewskie. To nie przeszkodziło Moskwie w ekspansji na tereny ziem ruskich należących do Litwy i wywoływaniu konfliktów granicznych. Kazimierz doprowadził do pokoju z Moskwą w 1449 roku. Ale kilkanaście lat później moskiewskim władcą został Iwan III Srogi. Podbijał sąsiednie księstewka, planował zagarnąć niepodległe dotychczas bogate republiki kupieckie, Psków i Nowogród Wielki. Dlaczego Kazimierz nie ruszył z pomocą zagrożonym mieszkańcom Nowogrodu, przez co Iwan zajął miasto? Granice państwa moskiewskiego władcy sięgały wówczas do Oceanu Lodowatego. Iwan zachęcał także kniaziów ruskich do zamordowania króla Polski. Spisek został stłumiony.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 Witam serdecznie. Panie profesorze, naszym bohaterem jest dziś Kazimierz Jagiellończyk, uważany za najwybitniejszego przedstawiciela dynastii jagiellońskiej. Z czym startował, realizując politykę wschodnią? Ja akurat spieram się z tą tezą. Nie jest ona bezwyjątkowo przyjmowana przez historyków. Bardzo przyczynił się do jej spopularyzowania znakomity publicysta historyczny, ale autor zarazem wielu spornych. Tez Stanisław Cat-Mackiewicz, który wielbił Kazimierza Jagielończyka jako prawdziwego monarchę, właściwie obok Stefana Batorego na naszym tronie w ciągu ostatnich setek lat. Ale moim zdaniem na większą wdzięczność pokoleń zasługuje Władysław Jagiełło który nieco spokojniejszym temperamentem i bardziej zróżnicowaną działalnością więcej obszarów naszego życia swoim panowaniem zapłodnił, a co także wpływa na politykę wschodnią, a mianowicie odnowienie przez Władysława Jagiełłę Uniwersytetu Krakowskiego, a rola tego Uniwersytetu w szerzeniu kultury łacińskiej, kultury europejskiej na olbrzymie przestrzenie Litwy i Rusi z Polską złączone po Unii Polsko-Litewskiej jest nieoceniona. I niezależnie od tego możemy zgodzić się, że panowanie Kazimierza Jagiellończyka, młodszego syna Władysława Jagieły ma wielką rangę w naszej historii. Wydarzenia z okresu tego panowania kształtują Także nasze losy po dzisiaj, zwycięskie zmaganie w wojnie trzynastoletniej o Pomorze, dokończenie jakby dzieła Grunwaldu, zwycięskim pokojem w Toruniu w 1466 roku. To jest chyba tutaj szczególne osiągnięcie. No ale jednocześnie widać cenę, jaką za to płaci Kazimierz Jagiellończyk. Konieczność zmagania się z problemami, które rysują się na granicach ogromnego, największego w Europie państwa, jakim było państwo polsko-litewskie. Milion kilometrów kwadratowych. Nawet milion sto, milion dwieście tysięcy kilometrów kwadratowych. Od momentu, kiedy Nowogród wpada w ręce Moskwy, to jednak Moskwa wysuwa się na czoło tego rankingu największych państw i już z tego miejsca do XXI wieku. To właśnie nie została zdetronizowana pod tym względem. Tak. I to jest także efekt panowania Kazimierza Jagiellończyka, ktoś mógłby złośliwie powiedzieć. Niektórzy mają o to do króla Kazimierza pretensje. I tu wezmę władcę w obronę. Kluczowym problemem jest ocena wieczystego pokoju, jaki zawarł na progu swojego panowania 31 sierpnia 1449 roku z wielkim księciem moskiewskim Basylem II Ślepym. A następnie to właśnie o czym zaczęliśmy mówić i do czego wrócimy na pewno w dalszej części audycji, czyli kwestia nieudzielenia pomocy Nowogrodowi w 1471 i 1778 roku, kiedy Moskwa zajmuje tę Wielką Republikę. Układ z roku 1449 rozgraniczył wpływy między Litwą a Moskwą w Europie Wschodniej. Wielki historyk Europy Wschodniej, historyk Rosji, Felix Koneczny nazwał układ likwidacją Litwy. Likwidacją w tym sensie, że Litwa przestaje się rozwijać, prowadzić jakąkolwiek ekspansję na wschodzie. Godzi się z tym, że to Moskwa przejmie tę rolę pierwszych skrzypiec, jeśli można tak powiedzieć, o instrumencie, który zresztą z Europy Wschodniej się wywodzi, pierwszych skrzypiec geopolitycznej muzyki wschodnioeuropejskiej w drugiej połowie XV wieku. Otóż, kiedy Kazimierz Jagiellończyk dowiaduje się, że jego brat Władysław ginie w bitwie pod Warną, jest pusty tron w Krakowie, Kazimierz jako drugi syn Władysława Jagieły wydaje się najbardziej naturalnym kandydatem do zajęcia tego tronu w Krakowie. I tu następuje między 1444 a 1447 rokiem trzyletni okres targowania Kazimierza Jagiellończyka z panami małopolskimi, zwłaszcza o przyjęcie tego tronu w Krakowie. Dlaczego Kazimierz się jakby wzdraga i targuje? Odpowiedź leży na wschodzie w problemach z Wielkim Księstwem Litewskim. To nie jest dziedzictwo utwierdzone panowaniem instytucjonalnie zakorzenionym w całej strukturze administracji, władzy. To jest średniowieczne państwo na wschodzie Europy, które opiera się na autorytecie władcy i lojalności książąt. O ile autorytet Witolda był bezdyskusyjny, o ile autorytet starzejącego się jagieły był już trochę kwestionowany na Litwie, o tyle w sytuacji, kiedy pojawia się jako następca Jagiełły na tym tronie wielkoksiążęcym na Litwie młodziutki, siedemnastoletni chłopiec, wiadomo było, że odżyją aspiracje rozmaitych książąt, którzy wciąż żyją na tej wielkiej ziemi litewsko-ruskiej, składającej się na Wielkie Księstwo Litewskie. To jest czas walki o schedę po Jagielle i Witoldzie, walki, w której biorą udział przede wszystkim brat Jagiełły, Świdry a także Brat Witolda, Zygmunt Kiejstutowicz, a potem syn tegoż Zygmunta, Michał. Reprezentują oni tę bardziej zorientowaną ku tradycji prawosławnej, ruskiej część bojarstwa, to Świdrygiełło, i tę część, która patrzy bardziej na zachód, w stronę katolickich, łacińskich wpływów. Tę część reprezentuje Zygmunt. Wojna domowa na Litwie, która się wtedy toczy w latach 30. i 40. wieku XV, osłabia bardzo pozycję samej Litwy. Szczęśliwie tak się składa dla Litwy, że to jest także czas wojny domowej w Moskwie między Wasylem II oślepionym w czasie tej wojny i stąd właśnie nazywanym ślepym, a jego rywalami z rodzin książęcych Rurykowiczów, innych księstw ruskich tej części Rusi. A więc obydwa kraje, o których mówimy tutaj, Litwa i Moskwa, przeżywają czas wewnętrznego zamętu. W przypadku Moskwy jednakże Wasyl II Próbuje podtrzymywać ten ferment na terenie Litwy, wspierają go także Tatarzy, którzy resztkami sił jeszcze próbują utrzymać swoje wpływy na terenie księstw ruskich. Złota Orda jest już bardzo osłabiona, ale właśnie na zasadzie dzieli rząd, stara się atakować zawsze tego, kto jest w danym momencie silniejszym rywalem w walce o, o przewagę w Europie Wschodniej. A więc kiedy Litwa wydaje się silniejsza, to właśnie Tatarzy interweniują w wojnę domową na Litwie. Wspierają nowego Zygmunta, a następnie jego syna Michajłuszkę, Michała Zygmuntowicza. I w momencie, kiedy obejmuje tron litewski Kazimierz Jagiellończyk, to nie panuje nad ogromną częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Uf Łuszka postać zapomniana, może Państwo dziwicie się, po co przywołuje. Po to właśnie, żeby uświadomić Państwu, jaka była sytuacja Litwy w tym czasie, kiedy Kazimierz Jagiellończyk myślał nad ułożeniem stosunków z Moskwą. Sytuacja na Litwie, panie profesorze, była bardzo trudna dla Kazimierza Jagiellończyka, kiedy myślał o ułożeniu stosunków z Moskwą. Księstwo było w stanie wojny domowej, wojny o władzę, w której swoje palce maczała także Moskwa, aby realizować własne interesy. Jak konkurent Kazimierza Jagiellończyka, Michaj Łuszko, mieszał szyki. Michajłuszka opanowuje bardzo dużą część ziem ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego i przy pomocy Tatarów zdobywa nawet Kijów. Wtedy zresztą dochodzi do bardzo dalekosiężnego w skutkach postanowienia Kazimierza Jagiellończyka, trudnego do jednoznacznie pozytywnej oceny z perspektywy dziejów. Przeciwko najazdowi hana Złotej Ordy Seita Chmeta, wystawia Kazimierz Jagiellończyk swojego kandydata tatarskiego z dynastii Girejów i osadza go na Krymie. I to jest właśnie początek Hanatu Krymskiego. Rok 1449. Hanat Krymski na długie wieki zapisze się w historii Polski. Niekoniecznie i nie zawsze dobrze stanie się stałym problemem przez następnych właściwie 250 lat. Nie tylko polityki polskiej, ale przede wszystkim problemem dla mieszkańców ziem południowo-wschodniego pogranicza Rzeczpospolitej, które będą Dziesiątki razy niszczone najazdami tatarskimi. Ale w tym momencie, to jest w połowie wieku XV, wydawało się Kazimierzowi Jagiellończykowi, że przeciwko jednemu Tatarowi, przywódcy Złotej Ordy, można wysunąć drugiego kandydata, właśnie dynastii Girejów. I ten drugi ośrodek na Krymie będzie sprzyjał odzyskaniu inicjatywy strategicznej przez Litwę i odzyskaniu panowania także samego Kazimierza Jagiellończyka nad Kijowem. I to się rzeczywiście na krótko udaje. Kazimierz Jagiellończyk, owszem, uzyskuje panowanie nad Kijowem, osadza tam księcia Olelkę, kolejne imię, które wydaje się zapomniane, a odgrywa istotną rolę w historii, jaką tutaj opowiadamy XV wieku. Syn jednego z braci, Władysława Jagieły, a więc przedstawiciel niezwykle rozbudowanej dynastii Giedyminowiczów, Olgiert miał kilkunastu synów, to wystarczy sobie uświadomić, jak wielu było tych kandydatów do wykrojenia dla siebie jakiegoś kawałka. Otóż właśnie Olelko został osadzony jako swego rodzaju namiestnik Kazimierza Jagiellończyka w Kijowie, ale rzecz jasna i ten Olelko mógł w przyszłości myśleć o uniezależnieniu się od Kazimierza Jagiellończyka. To wszystko ma swoje znaczenie w historii, którą tutaj opowiadamy, historii stosunków litewsko-moskiewskich, bo Moskwa wykorzystuje te ruchy odśrodkowe w Imperium Litewskim, by szantażować nimi Wielkiego Księcia Litewskiego możliwością poruszenia tych ruchów odśrodkowych, zachęty pod adresem tych książąt do buntu, do przeciwstawienia się władzy Wielkiego Księcia Kazimierza Egielończyka. I po to właśnie, żeby uzyskać spokój od Moskwy w tym zakresie, uregulować te stosunki i utwierdzić stabilność państwa litewskiego, stabilność panowania litewskiego także nad ziemiami Ukrainy, Kazimierz Jagiellończyk zawiera ów feralny układ z 31 sierpnia 1449 roku. No właśnie, choć miał dać ten pokój wieczysty przymierze i przyjaźń, ale beneficjentem tego układu, tego paktu jest Moskwa, bo mówi się nawet o podziale wpływów między Kazimierza Jagiellończyka a władcy Kremla. Niektórzy porównują ten układ, pakt do paktu Ribbentrop-Mołoto w wieki później, czy to jest nadużycie? No oczywiście jest nadużycie w tym sensie, że trudno przenosić warunki z pierwszej połowy wieku XX na relacje dynastyczne właściwie wieku XV we wschodniej Europie. Wasyl II i Kazimierz Jagiellończyk dzielili między siebie wpływy, można tak powiedzieć, w rodzinie. Przecież byli między sobą blisko spowinowaceni, niejednokrotnie bywały także te rody Rurykowiczów i Jedyminowiczów, już blisko także spokrewnione, a więc decydowali o tym, kto z najsilniejszych graczy w tej rodzinnej, intrydze w Europie Wschodniej między Rurykowiczami i Giedyminowiczami, a więc czy Litwa, czy Moskwa będzie patronem konkretnych, słabszych podmiotów w tej grze o przyszłość Europy Wschodniej. I tak postanowiono na mocy tego układu z 31 sierpnia 1449 roku, że Nowogród i Psków znajdą się w strefie wpływów Moskwy. W tym sensie w późniejsze decyzje Kazimierza Jagiellończyka, który zostawił Nowogród bez pomocy są w jakiejś mierze konsekwencją układu zawartego z Wasylem II w roku 1449. Nowogród miał być w zasadzie w strefie wpływów moskiewskiej. Mimo, że niejednokrotnie wcześniej jako książęta dowodzący wojskami Nowogrodu byli zapraszani przedstawiciele dynastii litewskiej, ale Kazimierz machnął ręką, przynajmniej w tym układzie, na Nowogród i Psków. Formalnie tylko upominając się o prawo do wpływów do utrzymania litewskiej przewagi na terenie księstwa twerskiego. To ze względu na tradycje rodzinne, na pochodzenie właśnie jak już wspomniałem Jagiełły, a więc i samego Kazimierza Jagiellończyka od władców Tweru. Juliana Twerska czy Uliana Twerska to była matka Jagieły, a więc babka Kazimierza Jagiellończyka. Stąd także czysto rodzinny aspekt tego upomnienia się o Twer, ażeby pozostał on pod wpływami państwa litewskiego. No tyle tylko, że z geograficznego punktu widzenia ten układ nie był sensowny dla Litwy, ponieważ Twer leży otoczony praktycznie rzecz biorąc wtedy całkowicie przez wpływy moskiewskie. Nie było sposobu, żeby realnie udzielić pomocy Twerowi. Wasyl II bardzo szybko to wykorzysta, później jego syn Iwan III i doprowadzą do podporządkowania Tweru jeszcze za życia Kazimierza Jagiellończyka. Moskwa tego układu nie będzie przestrzegała tak jak Kazimierz Jagiellończyk. To co uzyskał jednak Kazimierz Jagiellończyk i czego całkiem lekceważyć nie można. Kilkadziesiąt lat spokoju od strony wschodniej. Ten wieczysty pokój, jak wiadomo, przetrwał 43 lata tylko. W momencie śmierci Kazimierza Jagiellończyka natychmiast następca Wasyla II i syn Iwan III ruszy na wojnę przeciwko Litwie. Ale dopóki żył Kazimierz Jagiellończyk, Moskwa zasadniczo tego pokoju nie naruszyła, w każdym razie zbrojnie nie naruszyła przeciwko Litwie i to sprawi, że przez te 43 lata trwania owego pokoju stopniowo Kazimierz Jagiellończyk będzie mógł naprawdę umocnić władzę wielkoksiążęcą nad całym obszarem ogromnego państwa litewskiego, sięgającego od Bałtyku do Morza Czarnego, i będzie mógł sprawić, że te wpływy idące przez Polskę, wpływy kultury zachodniej, wpływy polskie także można tak powiedzieć, ustabilizują się nie tylko w Wilnie, ale również nad Dnieprem. Że właśnie ta rewolta prawosławna, która wybuchała za czasów końca panowania Władysława Jagieły i pierwszych lat panowania Kazimierza Jagiellończyka wśród książąt ruskich na terenie dzisiejszej Ukrainy, nie będzie miała swojej fatalnej kontynuacji, to znaczy Litwa zachowa swoją spoistość terytorialną, Kijów pozostanie w łączności z Wilnem, pośrednio także z Krakowem, z Polską. To właśnie będzie tworzyło podstawy trwania nowego kształtu geopolitycznego Unii Polsko-Litewskiej przez następne wieki. Taka była także konsekwencja owego pokoju, który istotnie oddaje inicjatywę geopolityczną Moskwie, ale zarazem utrwala to, co do tej pory udało się osiągnąć państwu litewskiemu i Unii Polsko-Litewskiej. Utrwala wpływ Polski, wpływ Europy, wpływ kultury łacińskiej na tereny, które dzisiaj nazywamy Białorusią, Litwą i Ukrainą. Gościem audycji Historia Żywa w programie pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Mówimy o wielowiekowych relacjach Polski, Litwy i Rusi. Historia Żywa Ówczesne relacje Kazimierza Jagiellończyka i Wasyla II to było także starcie między prawosławiem a kościołem rzymskokatolickim, panie profesorze, bo przecież Wasyl uniezależnił się od Konstantynopola. Zwierzchnika kościoła prawosławnego podporządkował sobie, osadził w Moskwie i doszło do pewnego paradoksu, ponieważ prawosławni mieszkańcy Wielkiego Księstwa Litewskiego, swego duchowego przywódcę, mieli właśnie w Moskwie. Jak tłumaczyć taką swego rodzaju uległość Kazimierza Jagiellończyka, który zaaprobował wybranego przez Wasyla Zwierzchnika kościoła prawosławnego, którego osadził Wasyl na Kremlu. W istocie chyba trudno mówić o starciu świata łacińskiego z prawosławnym. Raczej można byłoby powiedzieć o przyjęciu ideologii wojującego prawosławia przez Moskwę wtedy. Proponuję tego rodzaju subtelne i może na pierwszy rzut oka niezrozumiałe rozróżnienie. W przypadku Wielkiego Księstwa Litewskiego już Jagiełło swoimi decyzjami podjętymi w ostatnich latach jego panowania wprowadza całkowite i pełne równouprawnienie prawosławia w stosunku do katolicyzmu. Ludność ruska, prawosławna, elity oczywiście tej ludności bojarskie, rycerskie cieszą się takimi samymi prawami jakich ich katoliccy, łacińscy, odpowiednicy. Nie ma tu dyskryminacji. W Wilnie wyrastają obok siebie cerkwie prawosławne i kościoły katolickie. Podobnie w innych miastach Wielkiego Księstwa Litewskiego istnieje bardzo duża przewaga cerkwi prawosławnych, których nikt nie burzy. Podczas gdy w państwie moskiewskim nie ma mowy o zbudowaniu jakiegokolwiek kościoła katolickiego. Ta nierównoprawna pod tym względem sytuacja nakłada się na czas wielkich wysiłków kościoła rzymskokatolickiego o doprowadzenie do Unii z prawosławiem. Papiestwo wykorzystuje oczywiście osłabienie Cesarstwa Bizantyńskiego kurczącego się błyskawicznie pod ciosami napierających Turków osmańskich. I szukającego pomocy na zachodzie, w rycerstwie zachodnim. No, przykładem tej pomocy jest przecież udział Władysława, starszego brata Kazimierza Jagielończyka w wyprawie, która miała ulżyć Bizancjum i pokonać Turków, a doprowadziła do klęski pod Warną w 1444 roku i śmierci króla Władysława, nazwanego stąd Warneńczykiem. To jest właśnie czas, kiedy trwa już Unia, zawarta przez przedstawicieli Cesarstwa Bizantyńskiego i Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, najważniejszego wśród ośrodków prawosławia, z papiestwem. Unia zawarta na Soborze we Florencji w 1439 roku. Tę Unię, którą uznaje się w Bizancjum wtedy, Moskwa odrzuca. Tak jak pani przypomniała, Wasyl II Ślepy nie przyjmuje. Wtedy jeszcze nie był zresztą ślepy, zostanie oślepiony w 1446 roku. Nie przyjmuje wyznaczonego przez Konstantynopol metropolity moskiewskiego Jonasza, ponieważ ten podpisał Unię we Florencji. Wielki książę moskiewski, elity moskiewskie traktują sam akt Unii z papiestwem jako zdradę prawosławia. I to doprowadza do pierwszego w historii Moskwy, Rusi, można szerzej powiedzieć, aktu uniezależnienia od Konstantynopola początek lat 40. kiedy Moskwa ogłasza, to my, Moskwa, jesteśmy teraz centrum światowego prawosławia. Konstantynopol zdradził, Bizancjum odeszło od prawdziwej wiary, bo zawarło Unię z łacinnikami, a my teraz będziemy sercem prawosławia. Nie tylko sercem duchowym, ale politycznym. Oczywiście w momencie, kiedy Moskwa staje się rzeczywiście jedynym silnym państwem prawosławnym na świecie, a staje się to w momencie upadku Konstantynopola w 1453 roku, może tym silniej zaakcentować swoją rolę stolicy światowego prawosławia, kandydatki do zwierzchności nad prawosławnymi mieszkańcami Litwy. Ta sytuacja jest naturalnie niebezpieczna dla państwa litewskiego i wtedy właśnie Kazimierz Jagiellończyk doprowadza do ustalenia w Kijowie drugiej metropolii. W 1458 roku zostaje ustanowiona prawosławna metropolia w Kijowie, która jest równorzędna jakby formalnie wobec metropolii moskiewskiej. Mamy jakby podział prawosławia we wschodniej Europie, podział, którego bardzo ważny ślad dla polityki, dla społeczeństw znajdujemy także w XXI wieku. Walka o podległość prawosławia na Ukrainie-Moskwie jest jednym z kluczowych elementów i powodów inwazji Putina na Ukrainę. Pamiętajmy, że głównym wrogiem dla Władimira Putina, dla Rosji Imperialnej stał się jeszcze dwa lata przed nowym najazdem na Ukrainę patriarcha Konstantynopola, który uznał autokefalię, pełną niezależność, osobny patriarchat ukraiński w Kijowie od patriarchatu moskiewskiego. Tymczasem Moskwa konsekwentnie chce panować nad prawosławnymi całej Europy Wschodniej, właściwie nad prawosławnymi całego świata. Ta ideologia zaczyna się już w połowie XV wieku, a zostanie sformułowana ostatecznie na progu wieku XVI w postaci idei Moskwy III Rzymu. Mówimy o Moskwie, to cztery razy obszarowo mniejszy kraj od Nowogrodu Wielkiego. Bogate kupieckie księstwo jest łakomym kąskiem dla Kremla. Wasyl II podejmuje działania, aby podporządkować sobie Nowogród. To zostaje przerwane, ponieważ następuje zmiana Wasyla II. Zastępuje jego młodszy syn Iwan III, jest rok 1462. Będzie bardzo mocno angażowała Kazimierza Jagiellończyka. Jak ten moment traktować w historii w relacji Kazimierza Jagiellończyka ze wschodnimi sąsiadami? No, najprościej byłoby powiedzieć straszny błąd popełnił Kazimierz Jagiellończyk. Nie skorzystał z okazji, jaką tworzyła prośba Nowogrodu Wielkiego o udzielenie wsparcia. Sam Nowogród prosi, żeby państwo polsko-litewskie interweniowało w obronie Nowogrodu przed naciskiem Moskwy, a Kazimierz Jagielończyk nic nie robi tej sytuacji z roku 1471 i 1478. Pamiętajmy jednak, że po pierwsze w Moskwie jest już nowy wielki książę, właściwy twórca potęgi tego państwa, Moskwy. To jest Iwan III. Właściwie w ostatnich latach życia swojego ojca już de facto pełnił tę funkcje i będzie rządził niezwykle długo, bo aż do roku 1505 Moskwą będzie rządził jako pierwszy w istocie wzorowy autokrata, samodzierżca, despota, który jednocześnie znakomicie potrafi połączyć despotyczną władzę wewnętrzną z ekspansją zewnętrzną. Potrafi także zabiegać o ideologiczne i dyplomatyczne podstawy swoich sukcesów w polityce zewnętrznej. Jednym z pierwszych ruchów jest wykorzystanie odwiecznego marzenia papiestwa o Unię. Udało się skłonić Bizancjum i nawet po upadku Bizancjum wciąż jeszcze patriarchat konstantynopolitański uznaje Unię z papiestwem, tę Unię, którą Moskwa odrzuciła. Papież marzy o tym, żeby nawrócić wielkiego księcia moskiewskiego na porozumienie z kościołem rzymskim. I wysyła wtedy papież Największy atut, jakim dysponował do Moskwy, bratanice ostatniego cesarza bizantyńskiego, księżniczkę Zoe, Zofię, dynastii paleologów, jej wuj, cesarz Konstantyn XI zginął na murach Konstantynopola, broniąc swojego miasta przed Turkami w 1453. Teraz Zoe stawała się jakby symbolem ciągłości Cesarstwa Bizantyńskiego, Imperium wschodniorzymskiego, które zniknęło co prawda w Konstantynopolu, ale teraz jakby dziedziczka tego splendoru, która znalazła schronienie na dworze papieskim, zostaje wysłana przez papieża, by nawróciła niejako wielkiego księcia moskiewskiego na zgodę z Unią. Iwan III wykorzystuje tę sytuację do odwrotnego celu. Żeniąc się z Zoe, zyskiwał wzmocnienie swojego splendoru jako dziedzic teraz Bizancjum. Przyjmuje także dwugłowego orła, symbol Cesarstwa Bizantyńskiego, jako symbol swojej władzy. Niektórzy historycy uważają co prawda, że ten symbol, dyplomacja moskiewska, przyjmuje w tym czasie bardziej może z kontaktów z Imperium Habsburgów, ale zdecydowana większość badaczy przychyla się do tej genezy bizantyńskiej. Nie tylko jednak, że chodzi o symbole. W 1472 roku, kiedy dochodzi do ślubu Iwana III, z Zoe Paleolog, Iwan wykorzystuje przybyłych w orszaku Zoe specjalistów włoskich artylerii, jak i architektury. Oni budują nowy, piękniejszy jeszcze, bardziej imponujący Kreml, najwspanialsze świątynie. No i przygotowują jego armię do sukcesów. Iwan III był naprawdę godnym przeciwnikiem każdego władcy w Europie. Trafił na Kazimierza Jagiellończyka, który nie był prostym i naiwnym władcą, który dał się łatwo ograć. Nie, sytuacja była bardziej skomplikowana. Otóż w roku 1471, kiedy Iwan postanowił narzucić Nowogrodowi swoje zwierzchnictwo i kiedy Nowogród, Republika Nowogrodzka, prosi o wsparcie Litwę, zostaje wysłany na teren Nowogrodu z Litwy książę Michał Olelkowicz. Syn tego Olelki, o którym mówiłem wcześniej, Michał Olelkowicz ma zorganizować obronę przed Moskwą, ale w momencie, kiedy wojska moskiewskie zbliżają się do Nowogrodu, Michał Olelkowicz dowiaduje się, że jego ojciec Olelko umiera w Kijowie. Porzucano w ogród nie dlatego, że taki ma rozkaz. Chce jak najszybciej wrócić do tego, co uważa za dziedzictwo po swoim ojcu. Chce objąć tron w Kijowie. A Kazimierz Jagiellończyk rozumuje kategoriami, przepraszam za trywialność tego przysłowia w tym przypadku, że lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu, a więc lepiej utrzymać kijów w tym momencie, niż martwić się o Nowogród, Moskwę i całą Europę Wschodnią. A więc po śmierci Olelki Kazimierz Jagiellończyk decyduje się po prostu zastąpić władzę lokalnych książąt swoim urzędnikiem i wysyła tam nie Rusina, ale Litwina Marcina Gasztołda jako wojewodę kijowskiego. No, Michał Lelkowicz oczywiście jest oburzony, jak to tracę dziedzictwo po swoim ojcu. I to właśnie jest kontekst, w którym trzeba zobaczyć tę sytuację, kiedy Kazimierz Jagiellończyk skupia bardziej swój wzrok na umocnieniu swojego panowania w Kijowie, niż na udzieleniu pomocy Nowogrodowi. Zapomniany aspekt tej sprawy, bardziej popularnym wytłumaczeniem dla Kazimierza Jagiellończyka wtedy jest, że podejmuje wysiłki na rzecz zapewnienia tronów w Czechach i na Węgrzech dla swoich synów. Ale niewątpliwie bliższe Krakowa są te kąski położone w Europie Środkowej. Trzeba wybrać między Europą Środkową a dalekimi kresami Europy Północnej. Jest tu także aspekt, można powiedzieć, logistyczny. Czy z Krakowa, czy nawet z Wilna, można skutecznie zatrzymać drogę ekspansji Moskwy nad Ocean Arktyczny czy nad Morze Białe, czy łatwiej z Krakowa podjąć zabiegi o rozszerzenie wpływów dynastii jagiellońskiej na sąsiednie Czechy czy sąsiednie Węgry. Odpowiedź jest dość prosta. Łatwiej, bardziej logicznie było zająć się tym, co znajdowało się pod bokiem i co kusiło swoim bogactwem, splendorem. To jest właśnie dylemat geopolityczny, który również wpływał na zaniedbanie przez Kazimierza Jagiellończyka Nowogrodu w 1471. Iwan III podbił Nowogród i nie tylko podbił, ale metodami znanymi nam z XX wieku z postępowania Stalina czy władz sowieckich z terenami podbijanymi w czasie II wojny światowej. Najpierw następuje wywózka, z Nowogrodu, wszystkich przedstawicieli elit nieprzychylnych Moskwie i przywozi się kolonistów z Moskwy, którzy mają zapewnić lojalność podbijanego terenu. Jednocześnie organizuje się proces pokazowy w Moskwie w stosunku do uprowadzonych z Nowogrodu przywódców politycznej opozycji przeciwko Moskwie. Proces pokazowy, taki jak właśnie ten, który dotknie 16 w 1945 roku, przywódców Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowany przez Stalina w Moskwie. Te metody testuje wielki Książę moskiewski Iwan III wobec Nowogrodu, a kiedy Nowogród raz jeszcze zdobywa się na rozpaczliwy opór, walkę w 1478 roku, wtedy raz jeszcze wysyła karną ekspedycję Iwan III i podbija do końca niepokorne Wielkie Miasto i Wielką Republikę i włącza do Moskwy. A co robi wtedy Kazimierz Jagiellończyk? Martwi się o spoistość swojego panowania na Litwie. To właśnie wspomniana przez panią sprawa buntu, przedstawicieli elit rusko-litewskich w Wielkim Księstwie Kazimierza Jagiellończyka wybucha spisek, w którym biorą udział przedstawiciele dynastii Giedyminowiczów. Z tych innych niż Kazimierza Jagiellończyka przysięgają się, żeby obalić władzę, żeby zamordować po prostu Kazimierza Jagiellończyka. Ten spisek kończy się szczęśliwie dla Kazimierza Jagiellończyka niepowodzeniem, spiskowców, dwóch z nich zostaje straconych, a jeden zdołał uciec do Moskwy i tam znalazł schronienie dając początek moskiewskiej linii bielskich, z której wyjdzie matka Iwana Groźnego. Iwan III, nazwany także srogim, trafił na dobry dla siebie czas, można by rzec miał polityczne szczęście i rozwijał się w kwestii budowania potęgi Moskwy, no bo została ogłoszona doktryna, że Moskwa ma być trzecim Rzymem, drugą Jerozolimą. Wspomniał pan profesor o namawianiu kniazów ruskich do zamordowania króla, no ale też próbował sprzymierzyć się z wrogami Kazimierza Jagiellończyka. Czy te wszystkie okoliczności mogą być usprawiedliwieniem wobec tych, którzy oskarżają Kazimierza Wielkiego, że przyczynił się do wzrostu potęgi moskiewskiej i zagrożenia, jakie niosła na przyszłość Moskwa dla Polski i Litwy? No, wciąż jakby wraca to pytanie, czy dało się podzielić świat północnej Rusi, trwale podzielić, utrzymać może raczej ten podział, który był wcześniej, na przynajmniej dwa ośrodki. Jeden ten moskiewski, samodzierżawny, doskonałym przedstawicielem był właśnie Iwan III. Ale z drugiej strony istniał do tego momentu ten świat Nowogrodu, Pskowa, Republik Kupieckich bardziej otwartych na handel ze światem zachodnim i niezorganizowanych zorganizowanych wokół samodzierżawia, wokół władzy absolutnej książąt, tylko przeciwnie, opartych na decentralizacji tej władzy, raczej na oligarchii kupieckiej, na interesach ekonomicznych, a nie na podporządkowaniu wszystkiego ideologii polityczno-militarnej, tak jak w Moskwie. Te dwa typy ustrojowe, dwa typy także, jak mówią niektórzy historycy, Jaił Zimin czy Andreas Kapeller, no, trwania tych dwóch typów Rosji które to typy zostały jednakże połączone i zdominowane przez jeden z nich właśnie w czasach Iwana III wraz z podbojem Nowogrodu, później torującym drogę również także do podboju Pskowa przez syna Iwana III, Wasyla III. Otóż to pytanie, czy Litwa mogła utrzymać ten podział, pomóc utrzymać, jakbyśmy do dzisiaj powiedzieli, na dwie Rosje, pozostaje oczywiście pytaniem, którego nigdy historia nie rozstrzygnie. Niemniej wydaje mi się, że warto w kontrze niejako do tego eksperymentu myślowego powiedzieć, co by było, gdyby Kazimierz Jagiellończyk, siląc się na pomoc Nowogrodowi Wielkiemu wtedy, nie dopilnował sprawy swojej zwierzchności władzy litewskiej, a więc zwierzchności także całej Unii Polsko-Litewskiej nad światem południowo-ruskim, tym światem, który dzisiaj nazywamy Ukrainą nad Kijowem. Gdyby już wtedy wyodrębniła się spoza Unii Polsko-Litewskiej ta sfera Kijowa, może także Białorusi, to są pytania, które także trzeba sobie postawić, kiedy zastanawiamy się nad wydarzeniami lat 1471-78. Czy Polska, bo czasem tak naiwnie to sobie niektórzy wyobrażają, miałaby być imperatorką całego wschodu europejskiego, i jednocześnie panować nad Europą środkową, dlatego że Kazimierz Jagiellończyk akurat zdołał skutecznie usadowić swoją dynastię na tronach także w Czechach i na Węgrzech. Czy można było połączyć te wszystkie zadania i uznać, że Polska jest tutaj siłą dominującą? Nie, Kazimierz Jagiellończyk jeszcze raz to powtórzmy, nie rozumował kategoriami XIX czy XX wiecznego nacjonalizmu. Kazimierz Jagiellończyk rozumował kategoriami rodzinnymi. Chciał swoją rodzinę osadzić na najważniejszych tronach. Ale jednocześnie w jakiejś mierze była ta polityka do pewnego stopnia kontrolowana przez wybijające się na suwerenność elity polskie. I to one spoglądały na te zadania, które rysowały się przed wielkim państwem polsko-litewskim z punktu widzenia hierarchii zagrożeń i możliwości, które widać było z Krakowa. Z tej perspektywy Moskwa była dalszym zagrożeniem. Otwarcie na skuteczniejszą integrację handlową z Czechami, z Węgrami było znacznie bardziej kuszące. Czy Polska będzie bardziej europejska, czy bardziej wschodnia? Do jakiego stopnia można połączyć te dwa aspekty, wschodni i europejski? Jak daleko można tę wschodnią Europę rozciągać? Pytania, na które wciąż odpowiadamy na nowo, ale wydaje mi się, że wyrażając ubolewanie nad tym, że nie udało się Kazimierzowi Jagiellończykowi pomóc bohaterskiej na pewno Republice Nowogrodzkiej, może wspomnijmy mimo wszystko z wdzięcznością tego króla i tę epokę, że udało mu się cementować nadal ten związek, który zaczął się ledwie 70-80 lat wcześniej wraz z małżeństwem Jagiełły, że ten związek nie przepadł. Ważne ślady tego związku mamy do dzisiaj w postaci odrębnej od Rosji Ukrainy, odrębnej mimo wszystko kulturowo, nawet jeśli nie politycznie w tym momencie Białorusi i odrębnej całkowicie od Rosji Litwy. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl. Ukośnik 1. Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21.00 w programie pierwszym Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak, i ja, Dorota Truszczak, także zapraszam. Do usłyszenia.